Odcinek czwarty Pannenkowa pisała Ryc wyjeżdżając opuszczał placówkę. Sikorski jechał, by ją stworzyć, zająć i trwać na niej do końca. Z czego Sikorski nie zdaje sobie sprawy, to z faktu, że nadzieje narodu zwracają się teraz ku niemu, że nazwisko jego jest na wszystkich ustach. Nie wie o tym. Myśli, że jest, jak tyle razy przedtem, samotny, że liczyć może tylko na garstkę osobistych i politycznych przyjaciół. To się stało źródłem pewnej słabości. Dlatego między innymi, sądząc, że musi sobie po dawnemu opinię zjednywać i zdobywać, tolerował potem otoczenie nieodpowiednie i zdradliwe i ciągnął za sobą jak kulę u nogi. Wchodzą tu w grę też cechy charakteru. Sikorski był z natury szczery i ufny. Gdy Piłsudski nie ufał nawet przyjaciołom, o ile ślepo mu nie byli posłuszni, to Sikorski ufał nawet wrogom, dopóki otwarcie go nie zdradzali. Tyle Pannenkowa. Pierwszą wielką akcję konspiracyjną przeciwko Sikorskiemu uruchomił w Rumunii pułkownik Wenda, działając wśród oficerów kierujących się do Francji. Drugiej takiej poważniejszej akcji patronował we Francji generał Dąb-Biernacki, inspirowany zresztą przez niejakiego Ryszarda Wragę, a później skazany przez Sąd Generalski w Wielkiej Brytanii na rok twierdzy za patronowanie buntowi przeciw Sikorskiemu. Trzecią buntowniczą działalność rozwinięto w sztabie Andersa. Tutaj program był najbardziej prosty. Sikorskiego ściągnąć do nas będzie tak śpiewał, jak my zagramy. W Polsce powiesi się ze sto tysięcy, resztę weźmiemy za mordę i zrobimy porządek. Jeżeli dodać, Iż powszechnie szerzono przeciw Sikorskiemu zarzuty, że był na żołdzie raz Austrii, potem Francji, jest narzędziem Żydów i Masonów, ukradł na Polesiu meble i skórę niedźwiedzią Sik oraz sprzedał Polskę. To można ocenić dopiero tę gehennę oszczerstw i po twarzy, jaką ma do przejścia każdy mąż stanu, a jakiej nie ominął i Sikorski. Człowiek i polityk o niewątpliwie szerokich horyzontach i dobrej woli Nienawiść do Sikorskiego szerzono na długo przed ujawnieniem gotowości generała Do zawarcia porozumienia ze Związkiem Radzieckim Był on od początku śmiertelnym wrogiem przedstawicieli reżimu, który z Polski uszedł A szczególnym zbiegiem okoliczności na stanowiska kluczowe w dowództwach wychodzili na emigracji przeważnie wyżsi oficerowie, przedstawiciele właśnie tego reżimu. Sikorski, sam oficer zawodowy, traktował to jako rzecz normalną. Trudno mi tutaj utrzymywać się w granicach chłodnego kronikarza. Sikorski w swoim rycerskim, ojcowskim stosunku do otaczającej go mafii był i wzruszający, i wielki, Śmiesznie słaby i naiwny zarazem. — Gryzą mi łydki! — śmiał się z goryczą. — Ale przestaną, kiedy mi się uda wszystko, co zamierzam. — Czy pozwolą mi dokończyć mojego dzieła? — pytał niemal z obawą w roku 1941. — Bóg patrzy w moje serce — wyrzekł kiedy indziej w wielkim uniesieniu — jakby pragnąc przekonać, udobruchać, wzruszyć robaczywe serca bijące nienawiścią i zdradą pod pozornie lojalnymi mundurami. Przed jedynym organem kontroli społecznej, jaką była londyńska Rada Narodowa, Sikorski bronił czasem swoich sztabowców, jednak wikłał się coraz głębiej w sieci, którą sam uplutł na siebie. Nie zdołał natchnąć cyników i zaprzysiężonych przeciwników ani politycznie, ani moralnie. Przeciwnie, sam musiał padać ofiarą coraz poważniejszych mistyfikacji konstruowanych przez sztab. W ten sposób zdolano nastawić Sikorskiego przeciwko zasadniczym zmianom w organizacji wojska i przeciwko szeregowi wartościowych współpracowników, nieraz przeciw najlepszym fachowcom albo przyjaciółom osobistym i politycznym. Co najgorsze jednak, na podstawie fałszowanych, a być może po prostu niemieckich danych, zaskakiwano wciąż Sikorskiego tezą, że bliska klęska Związku Radzieckiego, a nawet zachodnich aliantów, jest nieunikniona. W październiku 1942 roku na parę tygodni przed zwycięskim przełomem angielskim pod El Alamein szef drugiego oddziału głównego sztabu w Londynie oświadczył autorowi, że Kair i Aleksandria lada dzień padną pod ofensywą Romla. Zaskakiwanie takie było potrzebne najwidoczniej do zahamowania powoli dojrzewających w Sikorskim politycznych, międzynarodowych i wewnętrzno-polskich tendencji do wyjścia na spotkanie nowych czasów i nowego świata. Wojna obecna jest głębokim przewrotem powszechnym i ewolucją. Z krwi zaś i znoju rodzi się nowy świat, nowa Polska. Z ostatniej mowy Sikorskiego do junaków w Egipcie w czerwcu 1943 roku. Ostatnia podróż Sikorskiego była przedsięwzięta głównie dla uspokojenia stosunków w armii Andersa na Środkowym Wschodzie. W tym czasie Anders usunął już w ten czy inny sposób ze swego terenu lojalnych wobec Sikorskiego oficerów. Wysłannicy sztabu londyńskiego byli przez Andersa sabotowani albo zjednywani argumentacją, i kaptowani obietnicami łask, a stosunek do polityki rządu londyńskiego wyraził się choćby na przykład w zakazie słuchania w obozach audycji polskich z Londynu. Mnóstwo żołnierzy różnych stopni karano sądownie i dyscyplinarnie za zwykłą korespondencję z przywódcami ludowymi albo socjalistycznymi za poglądy społeczne nawet jeszcze bardzo dalekie od komunizmu, za brak zachwytu dla urzędowego katechizmu obowiązującego w Korpusie Andersa, który od zapewnień w przemówieniu przez radio w Związku Radzieckim na nowy rok 1942 o najgorętszej lojalności dla naczelnego wodza i pełnym poparciu linii, po której on nas prowadzi, Przeszedł do jawnej kontrakcji zręcznie prowadzonej przy pomocy legionistów, korporantów i części obalomoconej młodzieży oficerskiej. Celem Andersa było zdobycie władzy absolutnej, wojskowej i politycznej nad całym wychodźstwem polskim. W roku 1943 w otoczeniu Andersa był już gotowy Cały gabinet polski. Wierne pułki otrzymały specjalną obsadę, a nawet byli młodzi oficerowie wyznaczeni na zamachowców, gdyby trzeba było Sikorskiego zamordować. Jeden z takich oficerów załamał się i wyjawił prawdę zdolawszy wymknąć się spod terroru młodooficerskiej konspiracji Andersa w 1943 roku. Po objęciu władzy, Anders naturalnie powróciłby powoli do zagranicznej polityki Sikorskiego jako jedynie możliwej. Argumentowano w korpusie, że Związek Radziecki chętniej porozumie się z dyktatorem narodowym Andersem, niż z Sikorskim, międzynarodowym agentem żydostwa, finansów i radykalizmu. Pierwszy raz słyszałem taką tezę od byłego ministra Grabowskiego w 1942 roku w Palestynie. Później szerzono ją w Londynie w kolach sanacyjnych. Trzeba tu dodać, że pewne wojskowe osobistości brytyjskie sprzyjały zamysłom Andersa, Będąc zresztą w niezgodzie z oficjalnym nurtem Foreign Office, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale mając za to jakieś swoje odpowiedniki w War Office, Ministerstwie Wojny. Czy chciano szachować Sikorskiego? Związek Radziecki? demokrację? Trudno zgłębić tajniki chytrego Albionu. Sikorski długo nie dawał wiary informacjom, które otrzymywał od swoich cywilnych urzędników na Środkowym Wschodzie i drogą prywatną od oddanych sobie żołnierzy. Oficjalnych meldunków na biurku naczelnego wodza nie było i być nie mogło, ponieważ w sztabie londyńskim chowano do szuflad wszelkie niepokojące raporty, Ukrywając przed Sikorskim prawdę, bagatelizując alarmy, wykończając służbowo każdego, kto by zawczasu mógł ją wyświetlić. Autor jako oficer prasowy próbował wysłać drogą służbową depeszę z Persji do Sikorskiego w kwietniu 1942 roku, wyrażając w tej depeszy niepokój, czy Anders rozumie politykę radziecką naczelnego wodza i że przez to może szuka własnych dróg. Depesza nie była przez generała Zająca skierowana do Sikorskiego, lecz do Andersa. W jej wyniku autor został zawieszony w czynnościach i oddany pod sąd. Przy tym uniemożliwiono mu odlot do Anglii, aż do chwili wyprowadzenia przez Andersa reszty wojsk polskich ze Związku Radzieckiego. Wreszcie jednak atmosfera stała się groźna i duszna. Nadeszły w tej mierze zbyt już liczne informacje polskie, tudzież nareszcie angielskie. Naczelny wódz zdecydował odbyć inspekcję drugiego korpusu, osobiście zetknąć się z oficerami i szeregowymi i gdzie trzeba perswazją, gdzie indziej mocną ręką doprowadzić do uspokojenia umysłów. Rzecz jasna, że nie chodziło o lojalną, szarą, dobrą brać żołnierską, ale o oficerstwo odpowiednio urabiane przez najbliższe otoczenie Andersa, jego prasę i jego własną gwardię. Sikorski był pewien, że z całą łatwością zażegna fermenty. Pogodnie, a dobrotliwie lekceważył całą dziecinadę oficerską oraz andersowskie sny o potędze. W tym czasie Anders ostentacyjnie już podkreślał swój powrót na lono kościoła katolickiego. Sikorski istotnie bez żadnego trudu Stawił czoło długo szykowanej przeciwko niemu dywersji, nic sobie nie robiąc z tych licznych przygotowań o typie zamachowym, które poczyniono. Dwa najwierniejsze pułki otrzymały ostre ladunki i rozkaz ostrego pogotowia, a spiskowcy byli rozstawieni. Niepewny pułk został zawczasu odeslany dalej od namiotów sztabu. Większość oficerów usunęła się od akcji. Masy żołnierskie szalały entuzjazmem dla naczelnego wodza. Ewentualni zamachowcy poczuli się wobec Sikorskiego niepewnie, a sam Anders utracił kontenant stupet i był teraz wobec Sikorskiego niemal pokorny. Według licznych świadków od Sikorskiego biła tak silna powaga i wyrozumiałość męża stanu i dowódcy, że samym spiskowcom cała afera wydala się niepoważna. Oczekiwali oni na sygnał Andersa, który znów od nich spodziewał się spontanicznego wystąpienia, tak jak było ułożone. W całości swoich rocznych wysiłków celem obalenia i zastąpienia Sikorskiego Anders prawie nigdy nie angażował się osobiście, montując akcję przy pomocy oddanych sobie oficerów na rachunek i ewentualną odpowiedzialność tych ostatnich. Naczelny wódz opuszczał środkowy wschód, zupełnie już spokojny o dalsze losy moralne korpusu, zdecydowany zaraz po powrocie do Londynu odwolać Andersa, a także najbardziej gwałtownych młodych oficerów. Przeznaczając ich wszystkich na stanowiska administracyjne i wojskowo-dyplomatyczne. Według listów prywatnych z Kairu oświadczenie Sikorskiego przed odlotem. Do żadnych zmian jednak nie doszło, gdyż Sikorski sam zginął. Tragizm Sikorskiego, a jednocześnie tragedia całej Polski były od razu zrozumiane i podkreślone z całą siłą przez publicystykę brytyjską. The Times pisał Ze względów politycznych, jak i wojskowych, nieszczęśliwy wypadek, który przyniósł mu śmierć, jest bezgraniczną katastrofą. Z wizytą jego do silnej armii polskiej i do dowództwa sprzymierzonych na Środkowym Wschodzie związane były wielkie nadzieje. W ciągu tej wizyty korzystał z każdej okazji dla wyjaśnienia swej polityki szukania i utrzymania zgodnego z honorem porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Yorkshire Post, organ IDENA, pisał, podróż, którą przyplacił życiem, podjął w służbie dla zasady pojednania. W sferach politycznych Londynu sądzono nie bez podstaw że podczas pobytu na Środkowym Wschodzie generał Sikorski nie tylko odbędzie inspekcję oddziałów polskich, ale także dokona próby nawiązania nowego kontaktu ze Związkiem Radzieckim. Nie wiedział jednak, że świat o tej głębokiej satysfakcji, czasem nawet prawdziwym entuzjazmie, którymi śmierć naczelnego wodza powitana została w wielu polskich dowództwach i sztabach, przez, niestety, licznych oficerów polskich, którzy długi czas czuli się przymusowymi podkomendnimi Sikorskiego, a teraz w Andersie lub Sosynkowskim szukali swoich prawdziwych, nowych bogów. W niektórych wypadkach radości swojej z powodu śmierci Sikorskiego oficerowie nie umieli czy nie chcieli ukrywać przed szeregowymi. Między innymi Mówili o tym autorowi z wielkim ubolewaniem trzej szeregowi artylerzyści dywizji pancernej podczas wycieczki do Londynu jesienią 1943 roku. Trudno o większą tragedię niż omroczoną plugawymi uczuciami. Sikorski był praktykującym katolikiem. Pomawiano go o służenie wszystkim diablom świata. Wierzył w ducha i geniusz Francji. Dowodzono, że jest na jej żołdzie. Ujął sobie anglosaskich mężów stanu umiarkowaną demokratycznością oraz szczerością, rozumem i wolą walki. Uznano, że służy Żydostwu anglosaskiemu. Pragnął zgody polsko-radzieckiej i umiejętnie do niej doprowadził, żeby spotkać się z zarzutami zdrady albo niedolęstwa dyplomatycznego i sabotażem tej umowy. Kochał żołnierzy. Określano to jako demagogię. Karcił, jakże łagodnie, oficerów za opilstwo, pychę, niedbalość o żołnierza i narowy do buntów. Nazywało się to uciskiem i zemstą. Jeśli popełniał błędy, Rozpadały one na niego lawiną oskarżeń zwykle ze strony tych, którzy byli współautorami omylek, często ich suflerami i podżegaczami. Największy błąd Sikorskiego polegał na jego nieumiejętności wyzwolenia się ze sfery tradycji i przyzwyczajeń, mentalnych powiązań i sztywnej hierarchii zawodowego przedwojennego oficerstwa padał ofiarą za próby wyłamania się z kasty. Rzucony przez splot okoliczności i stosunków na wielką obrotową scenę wojny i polityki, Sikorski tworzył i grał swój dramat w taki sposób, że świat uznał go za najbardziej typowego Polaka. Churchill powiedział uroczyście, był on symbolem i ucieleśnieniem tego ducha, który niósł naród polski poprzez stulecia nieszczęść i który nie da się złamać. Więc mniej są istotne genealogie polityczne i kulisy, a bardziej ważne bezpośrednia wymowa faktów i sytuacji, rysy charakteru i kierunek dążeń, nawet charakteryzacja i oczywiście skład widowni. Wobec rodaków, uwikłany w tradycyjne formy i sentymentalną spuściznę przed i pomajowego średniowiecza, był Sikorski wobec obcych nawet w swojej improwizacji już na poziomie obowiązującej w dyplomacji międzynarodowej dialektyki. Tracąc stopniowo wspólny język z zastygłym w prymitywie polskim otoczeniem, Szybko zyskiwał w stosunkach z najtęższymi głowami świata poziom, styl i polot mistrza wielkich realnych szachownic. Był niedaleki celu, kiedy zginął. I spełnił jeden z głównych warunków dramatu. Wraz z finałem tragedia incipit. Tragedia się zaczyna. Ze śmiercią Sikorskiego wiąże się początek nowej tragedii emigracyjnej, tragedii polskiej. W licznych dociekaniach na temat przyczyn katastrofy gibraltarskiej brzmią główne pytania, czy to był przypadek, a jeśli sabotaż, to czyj? Nie chodzi oczywiście o wersję oficjalną, bo stoi ona bardzo nisko na giełdzie zaufania w pogebelsowskiej epoce propagandowej, ale o tak zwane pewne wiadomości prywatne. Trzeba koniecznie stwierdzić, że o przypadkowej lub planowanej śmierci Sikorskiego głośno marzyli tylko pewnego typu Polacy. A jeszcze ważniejsze jest to, że już na pewien czas przed zgonem Wszystkie materialne osiągnięcia Sikorskiego były w istocie przez samych Polaków emigracyjnych bądź niszczone, bądź podminowane. Tak na przykład było z ugodą polsko-radziecką 1941 roku. Nie inaczej z przyjaźnią polsko-angielską, przecież zmontowaną przez Sikorskiego, a mocno nadwężoną w opinii brytyjskiej, przez wybryki polityczne i obyczajowe sporej części tak inteligencji polskiej w Wielkiej Brytanii. Tylko z największym trudem udało się w latach 1944-45 zrównoważyć w pewnym stopniu szalę opadającego do nas szacunku i zaufania w Anglii i Szkocji wagą istotnie wspaniałych zasług bojowych polskiego żołnierza, lotnika i marynarza. Na długo również przed śmiercią fizyczną Sikorskiego skwapliwie zabijano wraz z nim samym w opinii polskiej żołnierskiej dosłownie każde jego posunięcie, każdy zamiar, słowo, gest. Ośmieszano rozkazy, zniekształcano intencje. Pionki opluwały Hetmana. Nie oszczędzano w Sikorskim nawet jego ojcowskiego serca, bo kochał nad wszelki wyraz córkę, która pragnęła umrzeć, tak jak zginęła, razem z ojcem. Należała do jego najlepszych żołnierzy. Po katastrofie posypały się polskie mowy żalobne, pełne prawdziwej rozpaczy i klamanego żalu, i przestraszonego opamiętania. A świat pośpiesznie uznał i ogłosił w setkach telegramów kondolencyjnych i artykułów prasowych, że strata Sikorskiego jest dla Polski ciosem niepowetowanym, nie do naprawienia. Szczególne larum nad sprawą polską podniosła wkrótce prasa angielska. Zginął Sikorski... Zginęła Polska. Ale Polska żyje i pamięta, że w okresie pomiędzy wrześniem 1939 a 4 lipca 1943 roku, kiedy emigracyjny premier i naczelny wódz, generał Władysław Sikorski, zginął w lotniczej katastrofie w Gibraltarze, był on główną nadzieją dla przeważającej części podbitego narodu. Tak więc, przynajmniej w ciągu tych trudnych lat, spełniał on warunki, jakimi jeden z wybitnych uczonych, Stefan Czarnowski, określał pojęcie bohatera. Istotnie, jeśli za bohatera, mniejsza już czy pisanego przez duże czy małe B, Uważamy człowieka, który nie był postacią mityczną, bo istniał naprawdę, a swoim życiem i śmiercią, najczęściej tragiczną, pisze Czarnowski, potwierdzał wiarę, narodowe dążenia i nadzieje, to taka uczona definicja wyznaczałaby miejsce Władysława Sikorskiego w szeregu zasłużonych rodaków. Zresztą Mówiły o tym popularne pożekadla z czasów okupacji – im sloneczko wyżej, tym Sikorski bliżej, a także uchwały rządu londyńskiego emigracyjnego z 1943 roku i rządu Rzeczypospolitej z 1946 roku, stwierdzające, że generał Władysław Sikorski dobrze się zasłużył ojczyźnie. Trzecią rocznicę śmierci Prezydium Krajowej Rady Narodowej odznaczyło go pośmiertnie Krzyżem Grunwaldu pierwszej klasy. Tak więc nie ulega wątpliwości, że generał Władysław Sikorski odegrał w nowożytnych dziejach Polski rolę znaczną, która jest i długo jeszcze będzie doceniana przez polityków, historyków i publicystów respektujących wymowę faktów lub też usiłujących wysnuć z polskiego dramatu takie czy inne wnioski. Śród rodaków Kola Człowiek i jego sprawa nie giną przypadkiem. To, co uchodzi za przypadek, jest zazwyczaj logicznym następstwem działania czynników i zależności istniejących w przyrodzie, lub stworzonych przez ludzi. Dramatyczność losu często bywa podniesiona do potęgi wskutek tego, że sam bohater dramatu stwarza sobie sytuację bez wyjścia. W pewnych wypadkach, kiedy z działalnością człowieka powiązane są losy narodu, warto przyjrzeć się ze szczególną uwagą żarnom, które skruszyły lepszą nadzieję i doprowadziły do żałosnego finału za kamienie mleńskie, które obróciły w proch życie i myśl Sikorskiego, przyjmuje dwa czynniki zasadnicze, którym generał nie uradził, a widocznie w ogóle nie był zdolny uradzić w tych warunkach, które ukształtowały jego osobowość oraz w okolicznościach, jakie go otoczyły. Tymi czynnikami są emigracyjna inteligencja, i środowiska tzw. demokracji zachodnich z ich ustrojami i metodami działania. Z jakimi to ludźmi chciał Sikorski ratować Polskę? Jacy to ludzie obsiedli biurka w urzędach i sztabach emigracyjnych? Po zamachu stanu w 1926 roku Piłsudski do roku 1935 Zwolnił na emeryturę w sumie 6713 oficerów, usuwając przeciwników i w ogóle ludzi niewygodnych i zapewniając obsadę stanowisk państwowych ludźmi należącymi do jego organizacji.